Cieszę się, że tu jestem, że mogę widzieć te uśmiechnięte twarze, że macie z sobą społeczność. To jest wspaniałe, że obojętnie gdzie idziemy, w Polsce i wchodzimy do ludzi, którzy są przemienieni przez Bożą miłość. Czujemy się zawsze jak w domu. My tutaj też, jak żeśmy weszli już nawet na korytarzu, jak byliśmy, widzieliśmy Was po raz pierwszy, a jednak serce dyktowało, że tak jakbyśmy tu już byli, nie wiadomo ile. To jest wspaniałe, że Bóg łączy nasze serca. Dzisiaj słyszeliśmy o Bożym działaniu. Ja myślę, że każdy z nas wiele przeżył, ale nikt z nas dzisiaj nie powie Panie, dość, już mam, ale każdy z nas każdego dnia pragnie tego Bożego dotknięcia. Nie ukrywam, że Słowo Boże jest wspaniałym pokarmem dla nas, o którym mówi Bóg. Chciałem się z wami podzielić króciutko z pierwszego listu do Tesaloniczan. Pierwszy rozdział i piąty werset przeczytam. Apostoł Paweł do tych ludzi, którzy już przeżyli to pierwsze spotkanie, którzy żyją pierwszą miłością, zwraca się do nich i mówi –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 ale w tym musi się przejawiać Boża moc. I każdy z nas, jak tutaj jest, myślę, tej mocy już doświadczył. Ja byłem człowiekiem, który nie pił. Powszechny Kościół tutaj jest i przyznaje się, że ma przeszło 90% ludzi, ale myślę, że ten nasz kraj jeszcze za moich młodzieńczych lat chyba mało który, który był tak doświadczane przez skutki alkoholu, ale ja nie piłem. Wokół mnie jednak wszyscy pili, prawie. Ja nie paliłem nigdy, ale można powiedzieć, że moje występne życie było za dalekie od standardów bożych. Byłem szulerem karcianem, hazardzistą, może nie wyglądam na to, ale tak, wielu ludzi doświadczyło przykrości i można powiedzieć, doświadczyło zła, gdzie ja byłem akurat narzędziem diabła. Wielu ludzi traciło całe wynagrodzenie, które mieli załóżmy zaspokoić potrzeby swojej rodziny, a tracili to można powiedzieć w chwili kiedy załóżmy ja decydowałem wiecie, to jest takie poczucie wyższości, że panuje się nad tymi, którzy, siada, którzy siadają ze mną do stołu. Ja wiem, jaki ich będzie koniec. Byłem złym człowiekiem. Nie chcę dużo mówić, ale wiem, że Słowo Boże do mnie dotarło. Ja czytałem Słowo Boże, kiedy w 86 roku dla niektórych to może już jest historia daleka. W 86 roku do Polski przyjechał David Wilkerson i w w Katowicach, wiecie, pięć tysięcy ludzi opowiada o cudownym dziele, gdzie Bóg postawił go wśród gangów i on głosi tam Chrystusa. I ci ludzie zmieniają życie. To słowo dociera do nich i to słowo ma moc przemiany ich życia. Jednym z nich był Niki Kruz. Tam na tym miejscu, wiecie, moje życie oddałem Chrystusowi. Ja już wcześniej czytałem Słowo Boże, ale wtedy po raz pierwszy Bóg tak szczególnie mnie dotknął. Dzisiaj każdy z nas pragnie tego szczególnego dotknięcia. Ja jestem każdego dnia zafascynowany i tym człowiekiem, który oczekuje Bożego codziennego dotknięcia. Ja myślę, że to jest tęsknota i to jest z drugiej strony potrzebą dzisiaj Kościoła, żebyśmy nie trwali tylko w literze ale żebyśmy trwali, jak tutaj mówi, w tym Bożym Słowie, gdzie przejawia się Boża moc przez Ducha Świętego. Kiedy my patrzymy na Słowo Boże w Stanym Testamencie, Bóg odzywa się i mówi o tych wszystkich bożkach. Jakbyśmy otworzyli 115 psalm, tam znajdujemy charakterystykę innych bogów. Nie nam, Panie, nie nam, ale imieniu swemu daj chwałę. Dla łaski swojej, dla wierności swojej. Dlaczego mają mówić narody, gdzież jest ich Bóg? Bóg nasz jest w niebie, czyni wszystko, co ch zechce. Bożyszcza ich są ze srebra i złota, są dziełem rąk ludzkich. Mają usta, a nie mówią, mają oczy, a nie widzą, mają uszy, a nie słyszą, mają nozdrza, a nie wąchają. Mają ręce, a nie dotykają Mają nogi, a nie chodzą Ani nie wydają głosu krtanią swoją To jest charakterystyka tych wszystkich bóstw i bożków A ja bacząc na to, widział to przeciwieństwo tego, kim jest nasz Bóg To jest ten, który ma usta i mówi, amen To jest ten, który ma oczy i widzi, amen To jest ten, który ma uszy i słyszy ma ręce i dotyka. Przeżyłem wiele rzeczy z Bogiem i cudownością w moim życiu było to, kiedy Bóg mnie uzdrowił. Dotknął mnie szczególnie nie raz, ale był taki mój okres czasu, że wydawało się jak Heniu, że moje życie jest na takim, wiecie, już progu przejścia. Kiedy miałem problemy z sercem, było to w roku 1974 kiedy stwierdzono u mnie dosyć poważną wadę serca, bradykardię. To jest tak, że serduszko bije bardzo powoli. Kiedy przyszedłem do grupy, a był to już rok po moim nawróceniu, w 1991 roku poznałem braci i siostry w kościele zielonoświątkowym. Nasiliło się to w ten sposób, że moje serce biło 27 uderzeń na minutę. Ja nie mogłem funkcjonować. Lekarze nie wiedzieli, dlaczego Groziło, groziła mi śmierć robiono mi różne bazania. Zbór się modlił, wiecie, i Podczas tej całej diagnozy, kiedy byłem przed wejściem do lekarza, kardiologa, akurat na kolejnym badaniu zrobiono mi EKG, te wszystkie wyniki były, bo to było w klinice i przyszedłem do tej lekarki, ona na mnie spojrzała, kazała usiąść, zbadała mnie jeszcze to moje serce, nie, usiadła sobie za, za tym swoim stolikiem i do mnie się zwróciła i mówi od kogo są te wyniki, kto, co Pan przyniósł, bo to nie są Pana wyniki. Ja mówię, jak to nie są moje tam Pani ma, przecież to było w różnych szpitalach, to było w różnych przychodniach, różni, różni lekarze mnie badali, tam widzi Pani, że to nie jest jakaś jedna osoba, która wystawiła to zaświadczenie, te badania i te wyniki. Ona mówi, co mi Pan będzie mówić, ja mam takie doświadczenie, proszę Pana, ja jestem lekarzem, kardiologiem już od trzydziestu paru lat, widziałem różne przypadki, to nie może być Pański wynik, to nie mogą być Pańskie badania. Pan jest oszustem, Pan chce mnie naciągnąć mnie tutaj i wyrzuciłam je z gabinetu. Między poczekalnią, a wejściem do gabinetu, do lekarza, Bóg mnie uzdrowił, chwała Mu za to. To było cudowne dotknięcie, do dzisiaj nie mam problemu w sercem. Bóg jest wspaniały, mógłbym opowiadać tu i opowiadać, ale mogę powiedzieć, w ślad za tym, co tutaj czytaliśmy, to jest ten, który ma ręce i dotyka. To jest ten, który ma uszy i słyszy. On nie zapomina o nas, on nigdy nie śpi, ale zawsze jest. Niejednokrotnie w Słowie Bożym czytamy, że niektórzy odeszli od nas, niektórzy odpadli od wiary. Wiecie, wydaje mi się, że główną przyczyną jest tego, że nie odczuwali tego Bożego dotknięcia w swoim życiu. Że to znowu była tylko umysłowa wartość w ich życiu. Oni słowo czytali, oni mogli je recytować, ale oni przestali to przeżywać, dotknięcie Boże w ich życiu. Takie namacalne, takie, że będzie pozostawało to na wiele lat. Ale Bóg jest tym, który jest codziennie. Ten, który wyciąga ręce do nas i tylko zwracając się do, na, do nas i mówi, jeśli masz problemy, jeżeli pragniesz, to przyjdź. Ja zawsze jestem. Czeka na ciebie. Ostatni werset, który przeczytam z Księgi Jeremiasza. Bóg w tak szczególny sposób pokazuje i zachęca nas do tego w 33 rozdziale. Tak bardzo już wtedy, Tęskniąc za tą relacją z człowiekiem, którą w wielu wypadkach człowiek zrywa, Bóg za każdym razem delikatnie przypomina. Mówi, ja kładę przed Tobą tą możliwość. Ja do Ciebie apeluję, żebyś Ty przełamał bariery, otworzył swoje serce, otworzył swoje usta, a ja zacznę działać. Ty zrób to, co Ty potrafisz zrobić, a ja zrobię za Ciebie tego, co tego Ty nie potrafisz zrobić. Księdze Jeremiasza, 33 rozdział, wołaj do mnie, a odpowiem Ci i oznajmiem Ci rzeczy wielkie i niedostępne, o których nie wiesz. Zostańcie z Bogiem. Amen. Tak Panie, prawdziwie potrzebujemy Twojej żywej obecności w naszym życiu, nie umysłowej jakiejś wiedzy i teorii ale pragniemy doświadczać Ciebie w mocy Twego Świętego Ducha. Ty prawdziwie jesteś Bogiem, który widzi, słyszy, dotyka, działa, przemawia. Nie jesteś kamieniem, nie jesteś obrazem, nie jesteś ograniczony żadnym ciałem, ale jesteś wszechmogącym duchem, wszechogarniającym duchem, który widzi każdego człowieka, słyszy każde słowo, nawet myśl to wszystko, co dla nas ludzi jest niewidzialne, niezrozumiałe, nieogarnięte. Ty wszystko, Panie, to widzisz, Ty wszystko nad tym czuwasz. I Ty jesteś Bogiem, który objawia się w naszym życiu. Tak sobie upodobałeś, aby nas, grzeszników, przyjąć za dzieci swoje i działać w naszym życiu, i objawiać się w nas i przez nas. Panie, jakże tego pragniemy. Większego, pełniejszego doświadczenia Twojej mocy, Twojej łaski, Twojej realności. W naszym osobistym życiu, w życiu zboru, w życiu Twego Kościoła pragniemy oglądać Twoją obecność, Twoje działanie. Wołamy, Panie, byś przysposobił nasze serca, przysposobił nasze dusze, abyśmy gorliwie Ciebie szukali, abyśmy nie ustawali w szukaniu Ciebie, bo Ty obiecujesz, że dasz nam się znaleźć. Jeśli będziemy Cię szukać z całych serc, Ty z pewnością zbliżysz się do nas i objawisz się nam. Amen.